Dostałem sam, zostałem sam Sam na sam zmiastek, sam na sam zmiastek Nagle zostałem sam, nie ma ludzi, którzy stali tam Nie ma kobiet, które całe życie znam sam nie ma, nie ma oni no są, jest dylemat Nie zostałem Po środku miasta, milcząc stałem Obdarzony bogactwem, otwartych drzwi na podwórze Obdarzony wadą adu, oczy oczy górze Podnoszę ręce w górę, pustelnika Może wyjdzie ktoś do mnie tego narożnika Nadzieja szybko znika, jednak zostałem sam Straciło sens to, że gram, że swoim trwam Nie ucieknę, zostanę tutaj Nie ucieknę, zostanę tutaj sam, na sam z miastem, zostałem sam z miastem, sam na sam z miastem. Nie ucieknę, zostanę tutaj, nie ucieknę, zostanę tutaj Zostałem sam z miastem, sam na sam z miastem, zostałem sam z miastem, sam na sam z miastem Biegam tam, gdzie moje miejsce, Buty i deszcz Pytasz mam wiarę? Mam tu jeszcze, nie uciekam Środowisko suche, nie mające nic, tylko pustynie To nie minie, będę drżał. lecz sam Nie ma nikogo, jedną nogą w linie. Myślę, gdzie są stepy i pustynie Życie, miasto zatrzymane Nie ma tej powonie Podbawione charaktery Brudów, złości, ironii Latarni świecą, pusto na ulicach A ja pośrodku stoję, raz gdy ona stoję A teraz tam, i złośliwa cisza Wykonuję krok za krokiem Miasto się zbliża i krzyczę głośno Czy tu jestem sam? Zostawiony sam? Tylko sam? Tylko sam? Znikły Znikły postacie anonimowe Znikły osoby te chore i zdrowe, codzienna gonieba zamieniona w ciszę Ja sam usiadłem na chodniku i piszę, lec do kogo? Do siebie? Do otwartych okien? Patrzę wokoło i nie cieszę się widokiem pusto, pod moim blokiem pusto wszędzie Nie widziałem tego, gdy byłem w napędzie, czy tak już będzie i czy można coś zmienić? Sam charakteru nie mogę ocenić ucieknę, zostanę tutaj, nie ucieknę, zostanę tutaj Zostałem sam z miastem, sam na sam z miastem Dostałem sam z miastem, sam na sam z miastem się dlaczego nie ma niczego? Dlaczego nie mam miły ludzi Dlaczego mam wszystkie majątki lecz z tego? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? życia mego? Dlaczego nie mam kontaktu z ludzi, których nienawidziłem Lecz pośród nich żyłem, modlitwa do samego Boga Oddam wszystkie trofea, oddam mi tych, których nie ma nadzieja na lepsze jutro, gdy sam jest głucho Czy to huragan i deszcz, czy ciepło i zupełnie sucho. Ja się boję, lecz nie ucieknę, nie mam dokąd Jestem stąd, czy miasto śpi i nie oddycha?